Przez wielu rolników dyskutowana jest kwestia opłacalności produkcji owsa i są tacy, którzy produkują go dużo i produkują to ziarno jakościowe. Jaką odmianę? Owsa wybrać, żeby miał dobry parametr, żeby to była fajna odmiana jak go uprawiać, żeby wycisnąć z jego genetyki jak najwięcej, o to pytam pana Marka Lutego. Na rynku Owsa jest kilka bardzo ciekawych odmian i cieszę się, że wiele z nich pochodzi z hodowli roślin strzelce. Najbardziej popularną, właściwie uprawianą no, co drugim polu w tej chwili odmianą Owsa jest bingo. Odmiana, która już od kilku lat cieszy się bardzo dużą popularnością wśród rolników przede wszystkim dlatego, że wysoko plonuje. Jest wczesna, dzięki temu jest elastyczna pod kątem warunków pogodowych, ponieważ odmiany wczesne generalnie uciekają przed suszą, a Bingo jest najwcześniejszą z tych odmian. Jednocześnie ma genetyczną zdolność budowania dużej masy tysiąca ziaren, a jak wiadomo jest to jeden z czynników, który wpływa na plon. Bingo jest najgrubszym pod względem masy tysiąca nasion w Polsce, przy jednocześnie bardzo niskiej zawartości łuski, więc De facto tego wartościowego ziarniaka jest tam bardzo dużo. Poza tym jest to odmiana o przyzwoitej odporności na wyleganie. Dzięki temu też nie ma problemu ze zbiorem tej plantacji, nawet w przypadku uprawy na nieco lepszych ziemiach gdzie problem wylegania może występować. Owiec wybacza dużo, za wyjątkiem braku wody, którego niestety nie wybacza. To, że tutaj uciekamy przed suszą jest bardzo istotnym argumentem, zwłaszcza, że tradycyjne majowe lub czerwcowe susze chyba będą jednak w kolejnych latach w związku ze zmianami klimatu coraz głębsze. Powinniśmy się no, tego obawiać. To prawda i to, co podkreśliłem, to jest jeden z kluczy do sukcesu tej odmiany. Właśnie wczesność, bardzo zdecydowanie e, dłużej wcześniej zaczyna wyrzucać wiechy niż wszystkie inne e, dostępne na rynku odmiany. Żeby uciec przed suszą, to niektórzy mówią, że już niedługo będziemy w lutym e, siali, no, w zależności od przebiegu pogody w niektórych latach jest to zupełnie możliwe. I praktykowane na naszych polach produkcyjnych zdarzało nam się w niektórych latach się, z końca lutego siać m.in. obie sprzęży, to Te gatunki, które generalnie nie boją się e, wczesnego siewu, a jednocześnie tak jak pani powiedziała, owiec ma te wymagania wodne nieco wyższe i dzięki wczesnemu siewowi on też korzysta z tej wody poziomowej. Chociaż tym nawet tej poziomowej wody w Glebi jest coraz mniej, ze względu na to, że właściwie mamy bardzo suche te zimy. Tu przynajmniej w naszym rejonie Polski centralnej okrywa śniegowa w ostatnich zimach pojawia się sporadycznie i jest w dosyć, dosyć małej objętości. No ale z drugiej strony, tak jak tutaj jesteśmy w Ostródzie, no to tu chyba ta zima wygląda mniej więcej no, jak powinna. Wygląda prawdziwa, polska, solidna zima, tak, tak jak powinna wyglądać w większości krajów. Przejdźmy do, do drugiego zboża, które wcześniej Pan wspomniał, pszenica jara. Rzadziej uprawiana, chociaż pod względem jego się lepsza niż, niż ozima. Co dobrego w odmianach? Pszenica generalnie to jest najważniejszy gatunek zbożowy na świecie. W Europie bardzo istotny również. Kilka nowych odmian, dwie w tym roku dostępne dla rolników, serenada i kamelia. Obydwie bardzo wysoko plonujące obydwie wyróżniające się na tle innych konkurencyjnych podwyższono tolerancję na zakwaszenie gleby. Dzięki czemu też mogą być dedykowane na stanowiskach, gdzie pH gleby jest nieuregulowane, gdzie jest, troszeczkę może te stanowiska są zaniedbane, one te błędy wybaczą. Jak dużo wybaczą? W miarę e, rozsądku oczywiście. 4,5 nie wybaczą. Oczywiście żadna nie wybaczy, no. 4,5. E, absolutnie na, na, na bardzo kwaśnych glebach nic 5 ,5 sobie nie... 5,5 wybaczy? E, żadna nie wybaczy do końca, bo każda zareaguje zniżką ploną. tylko pytanie jest takie, jaka duża ta zniżka plonu będzie? W przypadku serenady i kameli ta zniżka będzie niższa niż u odmian, które jednak bardziej wrażliwe są na pachnięcie pH roztworu glebowego. No, skoro już mówimy o pH, to musimy nadmienić jęczmień, który jest z tego wszystkiego najbardziej wrażliwy na niskie pH, a w odmianach jęczmienia chyba też jakieś nowości? Jak najbardziej. Pojawił się w sprzedaży Radek, bardzo ciekawa odmiana, która ma na tyle wysoki potencjał planowania, że cobor jako ten Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, jednostka porównująca wszystkie odmiany w Polsce, już w momencie rejestracji wyznaczyło go jako odmianę wzorcową pod względem planowania, która jednocześnie podnosi poprzyczkę stawianą wszystkim nowym odmianom aspirującym do rejestracji w Polsce. Wniosek jest prosty. Radek ma ten potencjał planowania na tyle duży, że został uznany za odmianę, która w w tym aspekcie wnosi nową jakość do katalogu odmian liczbienia dostępnych w Polsce. Ale właśnie, pastewnych, a nie w niebrowarnych. To jest typowa odmiana pastewna. My jako hodowla roślincznicy generalnie koncentrujemy się na odmianach pastewnych. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki rynku browarnego, na którym decydują słodownie i browary. To w 99% są międzynarodowe koncerny, które mają swoją własną politykę odmianową i odmianą naszym, krajowym. Bardzo ciężko jest dostać się na rynek czy powiedzmy listę odmian rekomendowanych dla słodów. Wracając jeszcze jedną nogą do kwestii zakwaszenia, gdybyście Państwo wyhodowali odmianę jęczmienia, która byłaby tolerancyjna na zakwaszenie, no to chyba już prawie cud byłby. Mamy odmianę, które w porównaniu z wzorcami mają podwyższoną tolerancję. Ale to jest kilka punktów procentowych. Więc to jeszcze nie jest taki przełom, jak w przypadku przenic, które wspomniałem, gdzie tam jest powiedzmy do 20% lepsza tolerancja niż w przypadku wzorców. To już jest jakiś postęp. W przypadku jęczmienia rzeczywiście są różnice, te różnice są niestety nieco niższe. Wśród naszych odmian, odmiana podarek ona też ma statut nowości, pojawiła się rok wcześniej na rynku, ma wyższą niż wzorce tolerancja na zakwaszenie gleby, o kilka punktów procentowych, ale mimo wszystko te kilka punktów procentowych może zaowocować nieco wyższym plonem. Czy jest to kierunek, jakiś cel w hodowli twórczej odmian jęczmienia, ta tolerancja na zakwaszenie? Jest to jeden z czynników, które są analizowane, ponieważ no... My hodujemy przede wszystkim na rynek polski, a polskie gospodarstwa borykają się z problemem zakwaszenia gleb i we wszystkich gatunkach, które uprawiamy i które hodujemy zwracamy uwagę na tolerancję na zakwaszenie i wszystkie materiały są poddawane analizie w laboratorium.